Kardynał Stefan Wyszyński Pracowaliśmy nad tym i pracować będziemy nadal, by Polska żyła po Bożemu. Bohater nie w koronie, nie w generalskim mundurze, lecz w kapłańskiej sutannie odniósł największe zwycięstwo w XX wieku, chociaż jedyną jego bronią był krzyż, jedyną siłą wiara, jedynym wojskiem bezbronny, lecz wierny polski lud. Tak scharakteryzował prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego Jan Nowak-Jeziorański. Pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek. My tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Z kolei naszego drugiego bohatera Edwarda Gierka, Piotr Gajdziński, autor książki Gierek – człowiek z węgla, nazywa dyzmą polskiej polityki i zastanawia się, co sprawiło, że Gierek jest najlepiej wspominanym w Polsce przywódcą komunistycznym. Dlaczego prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński i pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek są bohaterami audycji?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 A drugi, no cóż, na pewno daleki był od ideałów monarchistycznych, ale sprawował w istocie rolę monarchy, a w każdym razie rządcy, choć z woli sąsiedniego mocarstwa, rządcy Polski przez jedną ważną dla tylu z nas dekadę, ważną, bo przecież tylu z nas wciąż jeszcze pamięta lata 70., Przypomnienie wobec tego, kto wtedy rządził, imię jakich celów, jak, czy dobrze, czy źle, czy łagodnie, czy Polska się rozwijała, czy zwijała, to jest pytanie, które nas interesuje, nie mniej niż pytanie o sens dziejów Polski w XX wieku, które nierozłącznie wiąże się z rolą kościoła XX-wiecznej historii Polski, rolą, której nikt nie reprezentuje tak majestatycznie jak właśnie Stefan, kardynał Wyszyński. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie w 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Był profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w podwarszawskich Laskach. Był wtedy kapelanem formacji Armii Krajowej i Szpitala Powstańczego w Laskach. Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W marcu 1946 roku przyjął sakrę biskupią, no a od 1948 roku stanął na czele polskiego kościoła po śmierci kardynała Hlonda. No, ktoś może to nazwać decyzją opatrzności, innym przypadkiem, że dwa lata przed śmiercią kardynała Hlonda w 1946 roku właśnie z jego wyboru młody stosunkowo, prowincjonalny ksiądz profesor z Włocławka i z kulu zostaje namaszczony na biskupa lubelskiego. Nosi zatem już tę sakrę biskupią w momencie, kiedy umiera z kolei również niespodziewanie. Poddał się operacji prymas Hlond w przekonaniu, że jest to raczej tylko chwilowy kłopot ze zdrowiem. Tymczasem no, okazało się, że jest to koniec jego życia. Przygotowywany do roli następcy biskup łomżyński Stanisław Łukomski zginął w wypadku samochodowym. I wtedy istotnie, nieoczekiwanie, 47-letni biskup z Lublina zostaje postawiony na czele Kościoła Polskiego decyzją papieża Piusa 12-12 listopada. 1948 roku. Ktoś na pewno może widzieć w tym znak opatrzności, która utorowała drogę wielkiemu, jak się okazało, prymasowi, księciu Kościoła w momencie najtrudniejszym, bo skończyło się udawanie w 1948 roku, że władza komunistyczna będzie nosiła baldachim nad Najświętszym Sakramentem, że prezydent Bierut będzie uczestniczył gorliwie w mszach Władza komunistyczna przechodziła już do następnego etapu swojej walki o budowanie systemu totalitarnego. Kościół był ostatnią przeszkodą na drodze do tej nowej totalnej struktury w Polsce budowanej według planu moskiewskiego. Stalin ponaglał już, że trzeba wreszcie rozbić ten polski kościół, skoro już rozbita jest opozycja, wyeliminowana na progu 50 roku zniszczenie, rozbicie Kościoła. Zorganizowanie wtedy bardzo niestety licznego ruchu tzw. księży patriotów, liczącego ponad tysiąc członków, którzy opowiedzieli się po stronie władzy komunistycznej. Groźba rozbicia Kościoła od środka metodami, które Stalin zalecał Bierutowi była czymś najpoważniejszym z punktu widzenia pasterza Kościoła. Czymś, co w świadomości Stefana Wyszyńskiego łączyło się także z drugim obowiązkiem nie kościelnym, ale patriotycznym. Trzeba ratować Polskę przed całkowitym zniszczeniem przez nową totalitarną ideologię. Przypomnijmy, że młodziutki Stefan Wyszyński widział bolszewików z bliska we Włocławku, bo zagony kawalerii bolszewickiej dotarły do Włocławka w sierpniu 20 roku i młodzi seminarzyści byli świadkami tej grozy w roku 20. Także ideologia komunistyczna była przedmiotem jego zainteresowania, rzecz jasna krytycznego, jako księdza doktora, interesującego się szczególnie nauką społeczną, kwestiami społecznymi, i relacją Kościoła do nich. A więc Stefan Wyszyński zdawał sobie sprawę, kiedy obejmował funkcję prymasa, że przeciwnik jest niebezpieczny, że ten przeciwnik będzie niezwykle trudny do zatrzymania. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni. Że rozpacznie ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapolakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi Warszawo, prócz piosenki łzy, jam gotów ci życie poświęcić. W 1950 roku doszło do podpisania porozumienia, które regulowało stosunki państwo-kościół. Rząd gwarantował między innymi nauczanie religii w szkołach, istnienie katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziałów teologicznych w Krakowie i Warszawie, no a kościół zobowiązał się wezwać duchowieństwo, by popierało działania władzy. Czy to było naprawdę dobre posunięcie? Bo uważano to jednak za daleko idący kompromis. Przypomnijmy, że to był moment, mówię tutaj o 49-50 roku, kiedy władze wydały dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Bez liczenia się w ogóle z opinią władz hierarchicznego kościoła, ustanowiły komisaryczny zarząd nad organizacją Caritas. To był moment frontalnego ataku na kościół. A już pułkownik Julia Brystygierowa organizowała ogromny kongres księży patriotów na terenie Politechniki Warszawskiej, właśnie żeby rozbić do końca, zniszczyć od środka Kościół. To są okoliczności, które trzeba wziąć pod uwagę, kiedy analizujemy treść porozumienia podpisanego w 1950 roku za zgodą prymasa Wyszyńskiego. Punkty tego porozumienia, kiedy dzisiaj je czytamy, istotnie mogą budzić czasem nawet nie tylko znak zapytania, ale zażenowanie. Bo kiedy czytamy, iż episkopat zobowiązuje się wezwać duchowieństwo nie tylko do poszanowania prawa i władzy państwowej, nie tylko do uznania nowych granic polskich, ale także do przeciwstawiania się, cytuję, wrogiej Polsce działalności, i antypolskich oraz rewizjonistycznych wystąpień kleru niemieckiego. Wreszcie, kiedy jest mowa o przeciwstawianiu się przez Kościół katolicki poprzez potępienie zbrodniczej działalności band podziemia, jak mówi ósmy punkt porozumienia, ten punkt stoi w sprzeczności z tą tradycją żołnierzy wyklętych po 50 roku, w pewnym sensie w sprzeczności. Ta sprzeczność była jednakże z punktu widzenia prymasa Wyszyńskiego pozorna. Prymas chciał ocalić społeczeństwo przed dalszymi stratami, przed zniszczeniem i chciał ocalić jednocześnie Kościół, by ten pozostał niezależną, silną wewnętrznie instytucją, która nie da się wchłonąć totalitarnej strukturze państwa. Prymas zaryzykował, spotkał się z niezrozumieniem na początku ze strony stolicy apostolskiej, ale przecież już wkrótce w 51 roku po spotkaniu z Bierutem prymas Wyszyński będzie wypuszczony do Rzymu i tam papież Pius XII zaakceptuje porozumienie. Przyjmie wyjaśnienia prymasa Polski jeszcze przed aresztowaniem prymasa Wyszyńskiego papież Pius XII zdecydował się Podnieść go do godności kardynalskiej. Było to w listopadzie roku 52, a aresztowanie, jak wiemy, nastąpiło dopiero 25 na 26 września 1953 roku. Papież uznał rację prymasa w tym porozumieniu, a my, z perspektywy polskiej historii... To, że Kościół nie został zniszczony już w 50. roku, ale że mógł trwać instytucjonalnie kolejne lata. Po trzech latach odważna decyzja, czyli non possumus, nie możemy, wyrażająca niezgodę na to, co działo się mimo tego kompromisu, czyli jak ocenić ten krok. Wynikało on oczywiście z polityki władz komunistycznych, które nie respektowały porozumienia. Państwo zaczęło siadać na ołtarzu, to znaczy próbowało ingerować już bezpośrednio w życie wewnętrzne Kościoła i na tego rodzaju przekroczenie warunków porozumienia, na tego rodzaju przekształcenie kompromisów, kompromitację dla Kościoła. Prymas Wyszyński nie chciał się zgodzić i wiedział, że Grozi mu w tej sytuacji aresztowanie. Podczas uwięzienia między rokiem 1953 a 1956 Prymas opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w idei jasnogórskich ślubów narodu. Przygotował także założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami tysiąclecia Chrztu Polski. Ale to nie było tak oczywiste, że właśnie z internowania przyjdzie takie przesłanie. Nie, prymas był człowiekiem ducha bardzo twardego, nieugiętego, chociaż świadectwo jego zapisków z okresu internowania Przedstawia rozmaite rozterki, wątpliwości. To jednak nie rozterkom i niewątpliwościom oddawał się prymas Wyszyński w tych warunkach, ale próbował ten czas wykorzystać do przemyślenia strategii dalszej walki o przyszłość Polski i przyszłość Kościoła w Polsce. Z nadzieją zawierzoną opatrzności, zawierzoną Bogu, zgodnie z dewizją, którą przyjął jako prymas Polski, Solideo. I symbolicznym etapem pośrednim między tymi nadziejami niemającymi, jak się wydawało, pokrycia w rzeczywistości, a podjęciem na nowo oficjalnej, publicznej roli przez prymasa Wyszyńskiego było samo złożenie ślubów jasnogórskich 16 maja 1956 roku napisanych, a 26 sierpnia ogłoszonych na Jasnej Górze, bez prymasa, który był wciąż internowany. Było puste krzesło. Tak, puste krzesło ozdobione bukietem biało-czerwonych róż. Ten ślub jasnogórski, który złożyło milion osób, świadczył o sukcesie prymasa Wyszyńskiego, bo publiczne zgromadzenie tej skali, największe, nieporównywalne z innymi zgromadzeniami, jakie próbowali tworzyć komuniści przecież w tym czasie w Polsce. Kościół nie został złamany, jego obecność publiczna nie została zlikwidowana. Ten sukces zostanie ujawniony w pełni, kiedy naród będzie domagał się ustami milionów uwolnienia prymasa i kiedy nowy pierwszy sekretarz Władysław Gomułka natychmiast po przejęciu funkcji doprowadzi do wypuszczenia prymasa Wyszyńskiego i między nimi zacznie się ten pojedynek o duszę Polski, który będzie no, jednym z najistotniejszych napędów politycznej i kulturalnej historii Polski następnych 14 lat. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Przed wyborami do Sejmu w 1957 roku episkopat pod kierownictwem prymasa poparł politycznie Władysława Gomułkę. I zdaniem niektórych historyków w całym okresie PRL-u Kościół nie posunął się dobrowolnie tak daleko do wspierania akcji politycznej, która była organizowana przez władze komunistyczne, a tym samym akceptacji tego systemu politycznego. Czy podziela pan tę opinię? No bo właściwie dlaczego prymas poparł Władysława Gomułkę? Nie tak dawno rozmawialiśmy o Gomułce i jego karierze i przypominaliśmy ten niezwykły moment w październiku 1956 roku, kiedy... Podobny entuzjazm, jaki wiązał się z osobą prymasa Wyszyńskiego, otaczał nowego pierwszego sekretarza. Entuzjazm nie aparatczyków, nie sługusów Moskwy, ale entuzjazm narodu polskiego. Wiązał się on z przekonaniem, że oto wygrał polski kandydat. Wbrew interwencji moskiewskiej utrzymał się, że ta groza, Przejęcia pełnej na nowo kontroli przez Moskwę nad Polską została odsunięta poprzez Władysława Gomułkę. To przekonanie znajduje swoje odzwierciedlenie nawet w bezpośrednich rozmowach między Gomułką a Wyszyńskim. To były bardzo trudne rozmowy, wielogodzinne. Trzy takie rozmowy się odbyły między 1958 a 1963 rokiem. Jest nawet dostępne nagranie magnetofonowe wielogodzinne rozmowy drugiej. To właśnie można usłyszeć tam głos Prymasa Wyszyńskiego, to przekonanie, że stało się coś dobrego dla Polski wtedy. Coś dobrego, co symbolizował Gomułka. I wciąż grozi coś złego. Grozi wkroczenie Sowietów, grozi przejęcie na nowo kontroli bezpośrednio przez Moskwę nad Polską. I w imię wzmocnienia Polski wobec tej groźby Prymas zdecydował się... Poprzeć październikową zmianę reżimu w Polsce. Rozczarowanie przyjdzie wkrótce. pomółka, będzie uderzał od 60. roku brutalnie w Kościół jako konkurencję dla własnej wszechwładzy. To może zastanawiać, że w 1965 roku Episkopat Polski pod kierunkiem prymasa Wyszyńskiego wystosował bardzo słynne orędzie do biskupów niemieckich, de facto do biskupów też wielu innych krajów, ale to do biskupów niemieckich wzywające do pojednania, to słynne sformułowanie udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie, zapewne wywołało burzę wśród notabli partyjnych, więc zastanawiam się skąd prymasu znalazł tyle odwagi, by sprawy Polski postawić na forum międzynarodowym. Prymas rzeczywiście czuł się... Interreksem czuł, że współdźwiga ciężar odpowiedzialności za Polskę w sytuacji, kiedy nie ma w pełni legalnej władzy świeckiej, kiedy ta władza, która wydawała się na nowo usankcjonowana na początku 57 roku po październikowym przełomie, znów odeszła od wspólnoty emocji, wspólnoty rozumienia tego, co dobre dla Polski, od społeczeństwa, od narodu. I w imię tej misji, a także w imię innego zupełnie wymiaru spraw, związanego z chrześcijańską misją pojednania, zgody, zdecydował się prymas usankcjonować ten list zaprojektowany przez arcybiskupa wrocławskiego Kominka przy współudziale późniejszego kardynała Karola Wojtyły, Usankcjonować ten list wysłany, tak jak słusznie Pani przypomniała, wśród wielu innych listów do episkopatów całej Europy w związku z tysiącleciem Chrztu Polski. I to właśnie w kontekście zasadniczego sporu o Polskę, związanego z tysięczną rocznicą Chrztu, odczytany został ten list jako prowokacja przez państwo komunistyczne przez Gomułkę, który milenium uczynił polem walki z Kościołem. Gomułka stawiał sprawę jasno. To jest tysiąclecie państwa, które nie ma nic wspólnego z Kościołem, z tradycją katolicką Choć tych dwóch rzeczywistości akurat w przypadku Polski oddzielić się nie da I o ten nierozdzielny związek polskości z Kościołem upominał się wtedy w uroczystościach milenijnych Prymas Wyszyński, 66 rok to jest właśnie ten moment najostrzejszej konfrontacji Państwa komunistycznego z Kościołem Symbolem wstępu do tej konfrontacji jest to, iż Prymas manifestacyjnie nie wziął udziału w wyborach do Sejmu PRL, tak zwanych wyborach w 1965 roku, protestując w ten sposób przeciwko polityce komunistów wobec budownictwa sakralnego, wobec kwestii powoływania kleryków do wojska, wobec nominacji kościelnych. To jest właśnie ten moment początkowy starcia i w tym starciu list biskupów polskich do biskupów niemieckich został przez Gomułkę wykorzystany, by uderzyć Prymasa jako zdrajce narodu polskiego, jako kogoś, kto chce zaprzedać Polskę Niemcom. No, mądrość tego gestu prymasa Wyszyńskiego docenią dopiero w następnych latach zarówno społeczeństwo, jak i w pewnym sensie władze komunistyczne, bo Gomułka będzie zbierał owoce tego gestu, realizując dzieło swojego życia, to znaczy umowę o granicach umowę państwową z Republiką Federalną Niemiec. Nie byłoby tej umowy, nie doszłoby do niej tak szybko, gdyby nie wcześniejszy, torujący jej drogę list, autoryzowany przez prymasa Wyszyńskiego, list przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Kardynał Wyszyński przeżywał trudne chwile po masakrze robotników na Wybrzeżu w 1970 roku. Mówił wtedy, wasz ból jest naszym wspólnym bólem, gdybym mógł w poczuciu sprawiedliwości i ładu wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się ostatnio stało w Polsce, wziąłbym jak najchętniej. Jego postawa także w 1980 roku była dość istotna dla robotników, pełnił przecież rolę mediatora między Solidarnością a władzami. Wydaje mi się, że jest to wciąż ta sama linia, która prowadzi go od momentu przyjęcia sakry prymasa Polski, bo to jest rola wciąż interrexa, tego Prymasa, który zastępuje, uzupełnia władzę polityczną w Polsce, swoim autorytetem duchowym, swoją powagą, swoimi decyzjami. Już wcześniej, w 1963 roku, takim momentem sporu, momentem debaty stała się rocznica powstania styczniowego. Wtedy prymas występuje bardzo stanowczo w obronie tradycji niepodległościowych powstańczych, broniąc te tradycje przed oskarżeniami wysuwanymi nie tylko ze strony komunistów, ale ze strony środowiska Tygodnika Powszechnego i więzi o rzekomą obsesję antyrosyjską, która wiąże się u nas z tradycją niepodległościową. W bardzo wyrazistym kazaniu wygłoszonym wtedy w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie prymas krytykuje takie stanowisko, które wyraził wtedy Stanisław Stomma na łamach tygodnika powszechnego, stanowisko zgody z Moskwą za wszelką cenę. Pamiętna debata między prymasem a Stommą wtedy w 1963 roku miała swoje zresztą głębsze podłoże. Przecież władze komunistyczne nie zaprzestały próby rozbijania kościoła od środka. Taką rolę dywersji przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu odgrywał kolportowany wtedy na Soborze Watykańskim II memoriał, który starał się pokazać prymasa jako reakcyjnego, zacofanego, zasklepionego w tradycyjnym kulcie maryjnym, nierozumiejącego potrzeb reformy kościoła przywódce, który powinien być zmieniony, który powinien być wyeliminowany. Prymas przypisywał tę inicjatywę memoriału przeciw niemu na Soborze Watykańskim właśnie środowisku Tygodnika Powszechnego. Tego rodzaju dodatkowe aspekty także trzeba brać pod uwagę, kiedy rozważamy kwestię roli politycznej prymasa. To nie był wyłącznie rzecznik intelektualnej opozycji, która wtedy przeciwko reżimowi Gomułki dojrzewała. To był rzecznik innego, głębiej sięgającego w dzieje Polski, interesu narodowego, państwowego. I z takiej perspektywy także wypowiadał się prymas w 1968 roku, broniąc młodzieży bitej wtedy, katowanej przez milicję, przez ZOMO. Z takiej pozycji występował w 70 roku w grudniu, potępiając tak zwane wydarzenia na wybrzeżu. Wtedy zresztą, zwróćmy uwagę, Gierek natychmiast zwraca się z propozycją jakiegoś układu z kościołem, proponuje zgodę na wiele nowych budowli kościelnych, stara się swoją hojnością w cudzysłowie w tym zakresie przekonać prymasa do współpracy, bo pozycja, jaką zbudował sobie prymas, była taka, że w konfrontacji z tym autorytetem nowa władza komunistyczna, władza Gierka, ryzykowała zachwianie, a być może nawet rychły upadek. Dlatego zupełnie nowy rozdział w historii stosunków państwo-kościół zaczyna się wraz z nadejściem Gierka. Historia Żywa Bohaterami audycji są kardynał Stefan Wyszyński i pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek. Mówi o nich profesor Andrzej Nowak. Gierek próbuje pozyskiwać prymasa, a jednocześnie także kontynuuje linię pocichul jego osłabiania od środka w kościele poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z Watykanem, uwieńczoną ostatecznie przecież powodzeniem w czasach Gierka właśnie, która miała jakby obejść tego nieugiętego przywódcę polskiego kościoła. A jednak w pewnym momencie w 1975 roku dochodzi do paradoksalnej sytuacji, kiedy władze komunistyczne w Polsce zaczną uważać Prymasa Wyszyńskiego za lepszego partnera dla siebie niż potencjalny jego następca, którym mógł być tylko Karol Wojtyła, kardynał krakowski. I wtedy symbolem, że tak powiem, tej nowej postawy władz komunistycznych wobec osoby Prymasa staje się bukiet 75 pięciu przekazany mu na 75 piąte urodziny w imieniu Gierka, władz państwowych przez premiera Jaroszewicza. Ale to było w dość szczególnym momencie, bo to było po protestach robotniczych w 1976 roku z powodu podwyżek. To był także taki gest, powiedzielibyśmy dzisiaj, PR-owy. Oczywiście, ale to był także gest wyrażający wówczas realizowaną politykę PRL-u wobec Kościoła w Polsce. Prymas Wyszyński jest nam potrzebny jako partner, znamy go, to jest partner odpowiedzialny, a jeśli przyjdzie Wojtyła, który jest bardziej zaangażowany w kontakty z potencjalnymi opozycjonistami, rzeczywiście w następnym roku kardynał Wojtyła spotka się nawet z przedstawicielami KSS Kor w Warszawie na takim utajnionym, oczywiście nieutajnionym dla SB spotkaniu w mieszkaniu Bogdana Cywińskiego. To paradoksalnie w tej relacji wobec dwójki prymas Wyszyński, kardynał metropolita krakowski, Karol Wojtyła, władze komunistyczne zaczną upatrywać w prymasie Wyszyńskim lepszego, wygodniejszego, bardziej przewidywalnego partnera. Oczywiście wszystko to się rozwiało jak gdybym w momencie, kiedy wybrany zostanie na papieża Karol Wojtyła. Sancte Romane Ecclesiae, kardynalem Bojtyła. To był moment największego triumfu kardynała Wyszyńskiego. Spod jego przecież skrzydeł wychodził ten arcybiskup krakowski i ten moment uścisku dwóch wielkich Polaków na placu św. Piotra w momencie inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II symbolizuje spełnienie wielkiej roli prymasa Wyszyńskiego. Panie profesorze, wróciłabym jeszcze do roku 70. Po objęciu władzy przez Edwarda Gierka w 1970 roku, Gierka, który dla Polaków był jednak wtedy nadzieją na lepszą Polskę, kardynał Wyszyński nie poparł nowego pierwszego sekretarza, tak jak zrobił taki gest wobec Gomułki w 1956 roku. Czy kardynał nie miał już złudzeń, że ta władza nie może być lepsza? Inne były okoliczności. Pamiętajmy, w 1956 roku wyborowi Gomułki towarzyszył naprawdę entuzjazm narodu i był to wybór dokonany wbrew władzom moskiewskim i bez przelewu krwi. A przecież w styczniu 1971 roku trwały nadal, czy wybuchały wręcz nowe strajki w różnych regionach kraju. Czasem o tym zapominamy. I to właśnie w owych warunkach jasna deklaracja entuzjastycznego poparcia dla nowego władcy byłaby odebrana jako ryzykowna, rozmijająca się z nastrojami społecznymi. Gierek nie był przyjęty z entuzjazmem przez naród, nie był witany jako wybawiciel. Owszem, wielu odczuwało ulgę, że po siermiężnym socjalizmie Gomułki przychodzi może jakaś szansa wiązana z tym wysokim, dla wielu przystojnym dla wielu także otoczonym Nimbem Gospodarnego Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Ze Śląska Gierek, kiedy został pierwszym sekretarzem, miał 57 lat. Urodził się bowiem w styczniu 1913 roku w Porąbce koło Sosnowca w rodzinie górniczej. Wcześniej stracił ojca, który zginął w wypadku w kopalni. I W 1923 roku Gierek wyemigrował z matką i ojczymem do Francji, gdzie pracował jako górnik. Z Francji został za działalność we francuskiej partii komunistycznej wydalony. Wrócił do Polski, odbył służbę wojskową, następnie wyjechał. Do Belgii. Wrócił do Polski w 1948 roku. Był także sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. No właśnie, ale już w końcówce lat 60. był widziany jako kontrkandydat dla Gomułki. Przecież w 1968 roku stwierdził, że Śląska Woda nigdy nie będzie wodą na młyn, młyn opozycjonistów. I ta śląska woda pogruchocze im kości. Czy kardynał miał świadomość, że epoka Gierka to nie będą lepsze czasy dla Kościoła? Kardynał, jak sądzę, zakładał, że po Gomułce, do którego stracił już dawno wszelkie złudzenia na możliwość porozumienia się z nim, że za Gierka będzie możliwość poprawy stosunków między państwem a Kościołem, ale o entuzjazmie mowy być nie mogło. Ta zmiana na szczytach władzy w 1970 roku była traktowana jako przewrót, jako zamach stanu, jako wewnętrzna rozgrywka, w której ofiarami padli niewinni ludzie na wybrzeżu. W tych warunkach, jeszcze raz to powtórzmy, nie było założenia, że Gierek to będzie jakiś wymarzony, nowy partner, a jednak zakładali doradcy prymasa Wyszyńskiego, profesor Kukołowicz, profesor Stelmachowski i oczywiście sam prymas Wyszyński widział możliwość poprawy tych stosunków, co też rzeczywiście nastąpiło od praktycznie rzecz biorąc stycznia roku 1971. Ale ważniejszą kwestią, bardziej widoczną w nauczaniu, w homiliach, były kwestie kulturowe, duchowe. W 1974 roku w kościele Świętego Krzyża prymas Wyszyński mówił o zagrożeniu dla duchowej niepodległości Polaków już omawiany był wtedy tak zwany projekt zmiany konstytucji, to znaczy wprowadzenia do niej formalnego obowiązku miłości do Związku Sowieckiego, sojuszu ze Związkiem Sowieckim i przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To było upokorzenie polskiej niepodległości i tak na to, Patrzył prymas, tak starał się wzmacniać tę opozycję, która wówczas się rodziła poza kościołem, ale bez oparcia o kościół nie mogłaby przecież przetrwać opozycję wyrażającą się w pierwszych listach wtedy zbieranych, podpisach pod protestami przeciwko zmianom w konstytucji. Aż właśnie do 76 roku do uformowania się po tragedii w Ursusie i w Radomiu już zorganizowanej opozycji. Prymas będzie przyglądał się tej opozycji, będzie dla jej działań nierzadko oparciem kwestie wolności ducha kwestie niepodległości, kwestie wreszcie religijnej tożsamości Polski. To był przedmiot troski prymasa duchowej kontrofenzywy, jaką Kościół wtedy podejmuje poprzez nauczanie poprzez aktywizację bardzo silną duszpasterstwa akademickiego, poprzez działania, które pokazywały siłę w nowoczesnym języku, siłę kultury katolickiej, chrześcijańskiej, tygodnie kultury katolickiej. To wiąże się z próbą przeciwstawienia efektom tej gierkowskiej konsumpcjonalizacji społeczeństwa polskiego. Piotr Gajdziński, autor książki Gierek, człowiek z węgla, uważa, że Gierek był dyzmą polskiej polityki i że zupełnie nieświadomie rozpoczął ten proces erozji systemu komunistycznego w Polsce i odegrał taką rolę, czy rolę podobną do tej, jaką później spełnił Gorbaczow w Związku Radzieckim. To już jest kwestia poruszana przez profesora Pawła Wieczorkiewicza. Czy w świadomości ludzi Kościoła, w świadomości kardynała Wyszyńskiego, Gierek był dyzmą polskiej polityki? Myślę, że ta metafora jest w bardzo ograniczonym stopniu trafna. Jeśli można ją uznać, to chyba w istotnej różnicy między zewnętrznym Gierka, jak i marzem Gierka, jaki tworzyła dla niego propaganda silnego, to wynikało już z jego budowy fizycznej, energicznego przywódcy, światowca, niemal, no bo przecież znał francuski, który rozmawia z zachodnimi mężami, stanu jak równy z równym. Gierek był, zdaje się, człowiekiem niepewnym siebie, nieśmiałym. Tak ludzie, którzy bliżej go znają, opisują jego psychikę, był człowiekiem, który nie czuł w sobie powołania do roli wodza w takim stopniu, jak takie powołanie na pewno czuł i próbował realizować Gomułka. Nie był też tak bezpośrednio prymitywnym agentem Moskwy jak towarzysz Tomasz, czyli Bolesław Bierut. Gierek jednakże z całą pewnością nie da się sprowadzić do postaci jakiegoś Konrada Wallenroda który przygotowuje rozpad komunistycznej władzy w Polsce przez zaciąganie długów, przez otwarcie na zachód. Nie, Gierek, jeszcze raz to powtórzmy, patronuje dekadzie, w której obok owych długów, obok konsumpcji, którą wielu z nas dobrze wspomina, bo przecież pamiętamy tę zmianę na półkach po 70 roku, potem oczywiście przyjdzie kolejna zmiana, fatalna zmiana w końcu lat 70. Staną się one jeszcze bardziej puste niż były za czasów Gomułki, ale przecież to jednak nawet jeśli wielu z nas wiąże jakieś miłe wspomnienia z epoką swojej młodości przypadającą na czasy Gierka, trzeba przypomnieć, że były to także czasy zwiększenia zależności Polski od Moskwy. Symbolem były wspominane już przez nas zmiany wprowadzone do konstytucji. Innym symbolem było hańbiące w istocie polskich bohaterów wojennych nagrodzenie Leonida Breżniewa krzyżem Wielki Morderu Virtuti Militari z gwiazdą. Symbolem było także wprowadzenie połączenia szerokimi torami polskiego systemu gospodarczego z rosyjskim, sowieckim. Symbolem ostatecznym stało się przekonanie setek tysięcy Polaków, przekonanie od którego się przecież zaczęły strajki w 80 roku na Lubelszczyźnie przed Wybrzeżem, że w istocie Polska łoży na system komunistyczny, zewnętrzny, do Związku Sowieckiego, że olimpiada w Moskwie w 80 roku to jest powód, dla którego znikają towary z polskich półek. Niezależnie od tego, czy bezpośrednio ta opinia była prawdziwa, to uzależnienie Polski od Moskwy w dekadzie Gierka niewątpliwie wzrosło i to bardzo wzrosło w porównaniu z epoką Władysława Gomułki. Przypomina mi się taki dowcip często powtarzany, że produkujemy dla Związku Radzieckiego statki i okręty, a oni w zamian za to biorą od nas węgiel. Tak, no, takich rozmaitych żartów niestety odzwierciedlających jakoś rzeczywistość ekonomicznego podporządkowania polskiej peryferii Moskiewskiemu Centrum Kolonialnemu było w epoce Gierka wiele i oczywiście to, że te żarty można było stosunkowo swobodnie mówić. To także kojarzy nam epokę Gierka z czasami stosunkowo lżejszymi niż te, które kojarzą się wcześniej z Gomułką czy z Bierutem tym bardziej. Ale ten najweselszy barak, jakim Polska stawała się jeszcze bardziej niż wcześniej w obozie komunistycznym w epoce Gierka, był barakiem, którego ściany, chociaż ozdobione pozłotkami sprowadzonymi z zachodu, niekorzystnymi kontraktami, które wiązały nas technologicznie już bardzo zapóźnionymi zakupami z Francji na przykład, te wszystkie pozłotka w istocie ukrywały, Nędzę tego systemu, nędzę, która ujawniła się z całą siłą w roku osiemdziesiątym, znów przyjście następcy Jaruzelskiego, bardzo brutalnego przywódcy, którego rządy pochłoną bez porównania więcej ofiar niż rządy Gierka. Sam sposób obalenia Gierka, oczywiście znów w zamachu stanu towarzyszącym protestowi robotników na wybrzeżu. To wszystko sprawi, że kiedy Gierek będzie internowany przez Jaruzelskiego w 82 roku, przypomnijmy od stycznia do grudnia luksusowym, ale jednak internacie na wybrzeżu, Wtedy pojawią się te hasła, wracaj Gierek, z nami kwita lepszy złodziej niż bandyta. To znaczy to przekonanie, że owszem, kradło się za czasów Gierka. Gierek był może nawet nie najważniejszym symbolem tej korupcji, bardziej może Maciej Szczepański, wszechwładny szef telewizji tej propagandy sukcesu wtedy uprawianej. Ale ta epoka gierkowskiej korupcji kojarzyła się jako mniejsze zło w momencie, kiedy jeszcze bardziej siermiężny, prymitywny gospodarczo reżim Jaruzelskiego połączył tę siermiężność z pałką uderzającą częściej, otwarciej na odlew społeczeństwo polskie. Uzupełnić jeszcze można, że prymas zmarł w maju 81 roku, Edward Gierek 20 lat później. Tak, ich drogi kilkakrotnie się spotkały. Gierek nawet tuż przed wymuszoną rezygnacją z funkcji pierwszego sekretarza na przełomie sierpnia i września 80 roku rozpaczliwie poprosił prymasa Wyszyńskiego na spotkanie i ten zdecydował się na to spotkanie, do którego doszło w Klarysewie, gdzie jak ucznia... Instruował Prymas Wyszyński Gierka o zagrożeniu, które ściągnął na niego nie robotnicy na wybrzeżu, ale jego towarzysze, Kania Jaruzelski. Oczywiście nie wymieniał tych nazwisk, ale było jasne o jakim zamachu przygotowywanym na Gierka mówi Prymas. Sam w uwagach wtedy z tego spotkania Prymas dostrzegał słabość tego partnera z którym wtedy po raz ostatni rozmawiał, a mianowicie, gdyby to był przywódca polityczny w pełnym tego słowa znaczeniu, nie rozmawiałby w tym momencie z prymasem Wyszyńskim, tylko leciałby na wybrzeże, próbować rozmawiać z robotnikami. Edward Gierek nie był przywódcą wielkiego formatu, nie był najgorszym satrapą na pewno. I dlatego pozostaje u wielu Polaków dzisiejszych w stosunkowo dobrej pamięci. Może też dlatego, że właśnie dla wielu z nas to postać, z którą kojarzy się nasza młodość. Ta namiastka otwarcia na zachód została nam może bardziej w pamięci niż jej skutki. Katastrofa oczywiście prl a początek wyzwolenia i przygotowania nowej niepodległej Polski.